Czasami mi się zdaje, że jestem Mikołajem. Tak mi się właśnie śni, że dźwigam wielki worek, mam brodę i wieczorem puk, puk, pukam do waszych drzwi. Puk, puk, kochani, jak się macie? oznajmiam grubym głosem. Kłaniam się mamie oraz tacie. Prezenty na was niosę. I wysypuję stos prezentów wysoki pod żyrandol I tu się budzę. Sen się skończył i znów hotomską jestem wandą. Gdzie broda? No nie mam wcale brody. Gdzie wór prezentów? Nie mam worka. Jest tylko wierszy. Garstka rymów i ja ich skromna autorka. Kochani, Strasznie Was przepraszam. Nie moja wina. Słowo daję, że mi ta broda nie wyrosła i że nie jestem Mikołajem. Może za rok, na przyszłe święta, jako Mikołaj się pokaże. Dziś wiersz podrzucam pod choinkę i życzę Wam spełnienia marzeń.